Halo, witam wszystkich, drodzy panie i panowie. To jest y, mój podcast hodowca ŻMI. Tej kłania się Jakub Kol z tej strony, y, Fel Kubujak. Witam wszystkich. No Tytułem wstępu chciałem zacząć od tego, no, że blog, jak ktoś sobie spojrzy na datę, to już istnieje. Ho-ho-ho, gdzieś tak od początku tego roku. A nagrań czy tam wpisów, jak nie ma, tak nie było, więc y, no, po prostu nie miałem czasu pisać tam, nagrywać, niestety szkoła wiadomo, no ale dzisiaj jakoś znalazłem chwilkę, myślę, że postaram się jakoś częściej tam zaglądać, bo szczerze mówiąc, trzy, trzy miesiące jeszcze nie byłem sam, więc właśnie chcę odświeżyć tego bloga. Blog, jak chyba wyczytaliście w pierwszym poście, je, ma mieć zabawienie libertariańskie, indywidualistyczne jak najbardziej, wolno -rynkowe. i właśnie dlatego zamierzam te klimaty promować. No to co, no to, Jezus. W, w ogóle to jest zabawne, bo nagrywam tutaj, włączyłem program i nie wiem co gadać. A już nawet teksty miałem w głowie gotowe, no ale trudno. No. Notatki, notatki te. Nie, no czas, notatki robić, bo się nigdy nie pamięta. Dobra. No to wstęp był. Yy, myślę, że blok się Wam spodoba. Mam nadzieję taką. O jezu, jaki on nudny jestem. No, to zacznę może od tematu 8 marca, który przeżyliśmy niedawno. 8 marca, no, dzisiaj jest 13, jak to nagrywam. No, to 5 dni temu. Otóż no 8 marca, no, Święto Dzień Kobiet. Ponoć. Tak, i jest to święto ogłoszone na cześć, przynajmniej tak słyszałem, nie wiem, czy to jest prawda? Są różne wersje. Sufrażystek. Y, które y, walczyły właśnie o prawa wyborcze dla kobiet, y, i jakieś tam wydarzenia były y, brutalnie, tam rozpędzono bądź jakąś manifestację, strzelano, kilka kobiet tam zginęło. To było właśnie ponad 8 marca i zrobiono Światowy Dzień Kobiet, y, który y, swoją drogą, pącz nie był nawet y, jako, jako święto wprowadzony pierwszy w Związku Radzieckim, co się często mówi, tylko nie pamiętam, albo w Belgii, albo w Stanach Zjednoczonych z tego co wiem. ale Związek Radziecki pierwszy zrobił to jak, zrobił to z tego jakąś taką wielką fetę, wielkie święta w 65 roku na cześć kobiet, które jeszcze zresztą walczyły w czasie wojny wcześniej II Światowej, czy jak to nie mówią wielkiej wojny ojczyźnianej, Te walczyły na froncie, wspomagały tam zielnych, wiadomo, mężczyzn, którzy bronili tam kraju rad przed Hitlerem. No i i to święto imię zastanawia właściwie o co w nim chodzi. No wiadomo, no są kobiety, no i generalnie mówi się, że należy je szanować, z czym się zgadzam, ale y, na przykład 10 marca, o czym nawet nie, no niby wszyscy wiedzą, ale jednak nie wszyscy, y, jest Dzień Mężczyzn, tego nikt nie obchodzi. No, w sumie nawet nie wiadomo jak co. Jak, no co, facetowi kwiaty dałaś jakoś tak nie bardzo. No ale w imien. niby jest dzień chłopaka, no ale to w sumie tylko w szkołach obchodzą, dziewczyny tam poprzynoszą jakieś tam prezenty, jakieś kupione po, za parę złotych i tyle w sumie yy, no i właśnie z okazji tego 8 marca postanowiłem sobie poczytać jakieś poszukać coś sobie w internecie o antyfeminizmie i trafiłem na różne tutaj artykuły, pani, która nazywa się Natalia Julianowak wyślej zresztą link do mojego do mojego tutaj bloga podcastu, żeby sobie posłuchała co o niej gadam i ewentualnie mnie skomentowała otóż trafiłem na, na artykuł To zaczekaj, że znajdę o my goodness dlaczego ja się nie przygotowałem znowu, ale ja w sumie tak mam zawsze, się opierdzielam wszystko mam gdzieś. Nie chce mi się. A teraz wiadomo, trzeba szukać. Felieton artykuły. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Kurka wodna. O co są? Felieton antyfeministyczny. I yy, tytuł felietonu jest Felieton z pogranicza z antyfeminizmu i maskulizmu. I tu mi się podobała właśnie obrona właśnie mężczyzn przed feministkami, porównanie ich do nazistek, bo. Jestem sam zadeklarowanym antyfeministą. An, tak, dobrze mówię. Co mi teraz przyszło, nie wiem. Antyfeministą zadeklarowanym i yy, to było na przykład na temat aborcji, że autorka jest tak jak ja przeciwna, ale zwolennicy aborcji, yy, już tam nie zważywszy na inne argumenty, ale mówią o tym jako o prawie kobiety. A no przecież no statystycznie, matematycznie połowa dziecka należy do tego, do mężczyzny znaczy do ojca, nie Bo w końcu bez niego by nie było tego dziecka jeszcze tutaj przykłady na przykład z historii jak to się mówi, jak to kobiety były uciskane kiedyś a yy, tutaj jest podany przykład potopu na przykład Sienkiewicza, gdzie w czasie potopu szwedzkiego, tu jest przykład Olenki bile, Bilewiczównej yy, która teraz, to czytałem jakiś czas temu nie wszystko pamiętam no to jest y, przykład, niestety książki nie czytałem jeszcze. Tak się opierdzielam, wiadomo. Y, jest, napisałem, że kiedy Aleńka Bilewiczówna traci swojego opiekuna, całe miasto musi się o nią troszczyć. No wiadomo, no, o kobiety zawsze się troszczono, w końcu y, kobiety zawsze były tak naprawdę wywyższone, pocałunek w dłoń czy ustępowanie miejsca wiadomo. No, chociaż w sumie to mi aż tak bardzo nie przeszkadza. Artykuł też bardzo ciekawy na temat, yy, część artykułu tego jest na temat tego, że na temat różnic po prostu między mężczyzną a kobietą. I yy, co tu jeszcze jest? Atalanta Antykoncepcji. Ja nie będę czytał tego artykułu tutaj, tylko dam link może pod tym, pod nagraniem. I kto chce, to, to sobie poczyta. I to właśnie był ten wstęp do omówienia właśnie tutaj poczynań w internecie tej pani. Otóż artykuły antyfeministyczne mi się spodobały, ale poczytałem inne też. I był, był na przykład na temat ekonomii artykuł Pani deklaruje poglądy skrajnie prawicowe. Stwierdziłem, że może chociaż wolność gospodarcza, wiadomo, uważam, że gospodarka jest najważniejsza w państwie. No więc popatrzyłem tutaj, ale napisała artykuł, jak nie, y, jeśli antyliberalizm, to i gospodarczy, gdzie tam y, udowadniała jakimiś dziwnymi artykułami, y, przepraszam, argumentami y, sens własności państwowej. Uważam to za no, krytynizm dosyć. Zresztą y, później jak poczytałem trochę to poglądy y, pani Natalii, Natalii Juli, nie wiem, Juli, Julii Natalii. W, ogóle jakoś w, Polsce się, w Polsce dziwnie się tak oficjalnie mówi zawsze, że pani Natalia Julianowa, czy pan Jakub Krol, pan Jan Kowalski. Myślę, mi się podoba, jak Amerykanie mówią: ju, ju, ju, na ty zawsze. No, ale mniejsza z tym. I generalnie poglądy tej pani wyglądają mi takie, no, podchodzące pod faszyzm dosyć. Więc, no nie będę mówił wszystkiego, sami sobie poczytajcie bardzo polecam, w ogóle zalec, zalecam czytanie, a nie tylko telewizję, tvn -y oglądać i takie różne no i właśnie, co jeszcze chciałem powiedzieć dzisiaj, no, w sumie nie wiem co, no, jeszcze w sprawie podcastu to jest w sumie taki pierwszy odcinek pilotażowy, nie wiem nie wiem dokładnie jak to ma wyglądać jeszcze cały czas się zastanawiam nie myślałem dużo o tym, jak na razie yy, na pewno odcinki spróbuję, będę próbował robić trochę dłuższe, jak widzę to już gadam 8 minut, 8,5 yy, znajdę sobie jakiś fajny podkład, tutaj jakieś jingle, może skombinuję, yy, nie wiem, może Martina z Kontestacji poproszę mi podesłał, w ogóle polecam Radiokontestacja, adres kontestacja.com i też dorzucę tam pod, yy, pod tym nagraniem link. No więc no to by było na tyle jak na pierwszy odcinek, żegnam się z Państwem Jakub Królfel-Kubujak, pozdrawiam, do widzenia. A jeszcze to w ogóle dodam, że straszne R mam, strasznie wymawiam, za co przepraszam, bo strasznie mam dosyć niemedialny, bo to brzmi niby normalnie jak tak mówię, a tak to jakiś babski mi wychodzi przez mikrofon, nie, może wina mikrofonu, komputera albo sam rzeczywiście, jak mówię, spróbuję tym popracować. i. Yy, właśnie ta wymowa R, żeby to Państwu nie przeszkadzało, bo wiem, że pewnie będzie przeszkadzało, to się generalnie źle słucha, nie? W każdym razie, yy, proszę też do komen, zapraszam do komentowania, do propagowania yy, tej myśli. W ogóle generalnie, generalnie mi się zdaje, że trzeba by rozpropagować wśród ludzi coś takiego, że wolność jest fajna, takie myślenie. Zresztą to nie jest generalnie mój pomysł bezpośrednio to powiedział to Martin Lechowicz właśnie jest na antenie wspomnianego już przeze mnie ta kontestacja. No i teraz już się naprawdę żegnam, zresztą Francuzi miałem powiedzenie, że jak to jest wychodzić po angielsku, nic się nie mówi i się wychodzi, a jak to jest wychodzić po polsku, mówi się bardzo dużo i się w ogóle nie wychodzi. Ale już jednak naprawdę wychodzę, do widzenia, żegnam. Życzę wszystkim, wszystkiego dobrego, nie tylko Paniom. Znaczy Paniom też życzę wspóźnione najlepszego... takie życzenia z okazji Dnia Kobiet. No i Panów też pozdrawiam, żeby ogólnie no, bo tak, dla sprawiedliwości, jakby to socjalista powiedział. Więc do widzenia, żegnam się o revoir.